Król, zalany nagłą furią złości, zmienił ton, pokazując swoje despoteczne oblicze. — Smok do diabła, druget! — krzyknął. — Rozkazałem ci się tym zająć. Dlaczego ta bestia jest nadal niezdolna do latania? Posłałem najlepszych cyrulików i znachorów bez efektu! — skończył rozłoszczony król. — Najpotężniejszy królu! Czy mogę zabrać głos w tej sprawie? — Zapytał arystokratycznie mężczyzna w bieli, stojący obok władcy. — Ten sam, który wcześniej odwiedził drugeta w podziemnej komnacie.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 Potraktował to miejsce na równi z łąkami, pastwiskami, lasami czy rzekami, które umijał. Pustka jego sumienia i nieczystość duszy była przerażająca, godna najlepszego rycerza króla Mundari. Po kilku następnych dniach rycerz ciemności dotarł do podnóża gór. Najwyższy szczyt góra Ordak była osłonięta gęstymi chmurami. Na jednym ze wzniesień, tuż przed ogromnymi skałami, stała drewniana chatka, a z jej komina wydobywał się dym